tutto promozione. Ola! Tutera cultura.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 Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Witam Pana. Słyszymy się, Panie Pośle, łączymy się zdalnie. Tak, ja bardzo dobrze Panią słyszę i witam serdecznie naszych słuchaczy. Panie pośle, dziennikarze Niosłyka i Radia Z, Dominika Gierszewska i Mariusz Gierszewski donoszą, że jest prowadzone śledztwo w sprawie kampanii wyborczej kandydatki pisna prezydenta Rzeszowa z 2021 roku i według śledczych miało dochodzić do zorganizowanego procederu korupcji. Członkowie między innymi Spółek Skarbu Państwa mieli być zachęcani, żeby wpłacać pieniądze na kampanię. Prawie 30 osób miało być przesłuchanych przez prokuraturę. Czy y, był proceder korupcyjny podczas tej kampanii? Ja w stu wierzę Ewie Leniart. Ona wczoraj opublikowała oświadczenie na Platformie X i jasno się odniosło do tych zarzutów. Twierdzi, że są bezzasadne, że PKW rozliczyła jej kampanię. Także no, ta sprawa wygląda na kolejny humbug i chęć uderzenia w Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy, kiedy notowanie rządu Donalda Tuska lecą na łeb na szyję. Przypomnę, mamy gigantyczny kryzys w ochronie zdrowia. Gigantyczny deficyt budżetowy i każdy sposób, żeby odwrócić zwrócić tego uwagę, jest dla rządzących korzystne. Nie dziwię się, że do gry weszły teraz służby specjalne. O kryzysie w służbie zdrowia będziemy jeszcze rozmawiać, ale najpierw o kryzysie w związku z kryptowalutami, z rynkiem kryptowalut, który ciągle w Polsce jest nieuregulowany. Mieliśmy dwa weta prezydenta, a teraz mamy spotkanie. Minister sportu zwołuje na jutro spotkanie z prezesami największych związków sportowych w sprawie sponsora generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego Zonda Krypto, czyli tej giełdy kryptowalut, która nie płaca pieniędzy swoim inwestorom, miała też wypłacić nagrody olimpijczykom i nie wypłaciła. No, to jest oczywiście fatalna sprawa, że nasi olimpijczycy ponoszą takie konsekwencje, zdobyli medale, walczyli w sportowej rywalizacji i to jest no, nieakceptowalne, że sponsor się nie wywiązał ze swoich zobowiązań. Także no, tutaj absolutnie solidarnie stoję za naszymi sportowcami, bo im się te pieniądze po prostu należą. A czy prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz powinien zostać odwołany ze stanowiska? No, pytanie jest jedno, czy pan prezes Piesiewicz miał informacje od służb państwowych, które twierdzą, że miały informacje dużo wcześniej na temat potencjalnych problemów firmy Zonda Krypto. Jeżeli takie informacje mieli, no to dlaczego ich nie przekazali? No, czy oni się nie spodziewali, nie wierzyli w naszych olimpijczyków? No, ja powiem tak. Zawsze kiedy premierem jest Donald Tusk, to jest gigantyczna afera finansowa, piramida finansowa, ludzie tracą pieniądze. Wtedy był Amber Gold, teraz jest sonda krypto. No i teraz trwa rozpaczliwa próba przyklejania na siłę tej afery do środowiska opozycji. Myślę, że to się nie powiedzie, bo fakty są oczywiste. Za ludzi, za bezpieczeństwo finansowe, za bezpieczeństwo w Polsce odpowiada ten, kto rządzi. Ale to nie kto inny jak Jarosław Kaczyński y, powiedział, że jestem za zakazem kryptowalut w skali globalnej, bo to jest jeden wielki przekręt albo jedno wielkie nadużycie. Czy y, kryptowaluty y, to jeden wielki przekręt? No, to nie jest żadna tajemnica, że kryptowaluty są takim krwiobiegiem w świecie zorganizowanej przestępczości, wszędzie tam, gdzie anonimowość jest w cenie, także to, to nie jest żadna tajemnica, natomiast jest też tak, że bardzo wiele osób na całym świecie w te kryptowaluty inwestuje i jest to duże wyzwanie, stąd i wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość na poziomie Unii Europejskiej, bo mamy wspólny rynek finansowy, przygotowane regulacje, które miały chronić klientów tego typu instytucji. No i jak widać po tej założonej w Estonii giełdzie, bo ta Zonda Krypto jest spółką estońską, ten estoński nadzór kompletnie sobie z tym nie poradził. I, Panie no, pośle, ale pan wspomina, pan wspomina rządy prawa i sprawiedliwości. Ta tak, spółka w 2018 Zonda roku, crypto... spółka BitBay, Właśnie. została wpisana na listę ostrzeżeń. I 2022 rok, Sylwester Suszek, BitBaya, przepraszam bardzo. Sylwester Suszek, właściciel tej pierwszej giełdy, zaginął prawie z miliardem złotych. Firmę przejął jego prawnik Przemysław Kral, który dzisiaj ogłosił, że zonda krypto właściwie zamyka swoją działalność, zwalnia pracowników. Nie działają wewnętrzne komunikatory. Wcześniej zrezygnowała Rada Nadzorcza i to było za waszych czasów, było śledztwo i właściwie ten rynek nie został objęty żadnym nadzorem. Trochę mi to przypomina sprawę skoków, czyli kas oszczędnościowo-kredytowych, gdzie też Prawo i Sprawiedliwość długo walczyło, żeby skoków nie objąć kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Czy pan się tutaj uderzy w piersi, że jednak to, te dwa weta prezydenta, to że Prawo i Sprawiedliwość nie zgodziło się na odrzucenie tych wet w Sejmie, dwukrotnie to było głosowane. To jest też wasza współodpowiedzialność za te problemy. Ja się zgodzę tutaj, że rzeczywiście, tak samo jak w sprawie skoków, afera skoków dotyczyła tego skoku, który był zarządzany przed WSI. Niedawno skazano pana Polaszczyka. Wiadomo, kto był z WSI powiązany i która strona sceny politycznej i to bynajmniej nie było Prawo i Sprawiedliwość. I tak samo jest w przypadku Zonda Krypto. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ta giełda była zarejestrowana najpierw na Cyprze, potem w Estonii, dlatego, że kiedy była zarejestrowana w Polsce, Komisja Nadzorów Finansowych finansowego, wpisała tę giełdę na listę ostrzeżeń i wtedy była, był wielki krzyk, że tutaj atak na wolność gospodarczą, a jak, było, jak widać, ci, którzy w KNF-ie tę decyzję wtedy podejmowali, mieli rację i to byli ludzie, powołani przez Prawo i Sprawiedliwość. Także to jest oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość dobrze wiedziało, jak chronić depozyty klientów i w momencie, w którym te giełdy przeniosły się za granicę, a Polacy, no bo przecież w Unii Europejskiej mamy pełną swobodę transferowania środków do innych krajów Unii, zaczęli w to inwestować, no to ten nadzór estoński zawiódł i tutaj warto powiedzieć, że polska ustawa w żaden sposób tych klientów Halo, halo? Nie, słyszy, nie słyszę pana posła? Halo? Tak, ja panią słyszę bardzo dobrze. Pani pośle, czy jest, słyszymy się? Tak, ja, pani, ja panią słyszę bardzo dobrze, tak. Czy, czy czas ale słyszę. to, bo pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma z tym żadnych związków, ale jednak Oczywiście. to stowarzyszenie Zbigniewa Ziobry Solidarna Polska dostało 450 tysięcy od szefa Zonda Krypto. Moim zdaniem te środki powinny zostać natychmiast zwrócone. Myślę, że nikt nie miał prawa wiedzieć, że ta giełda zaraz upadnie. No więc te środki powinny zostać zwrócone, tak żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, że no tutaj żadnych tych powiązań nie ma. Natomiast ja tylko przypomnę, że pomysły Andrzeja Domańskiego, żeby pieniądze chronić w ten sposób, że będzie blokował domeny internetowe, są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Ja tylko przypomnę, że gdyby doszło do tego, że pan Domański zablokowałby stronę zonda krypto, no to jestem przekonany, że wtedy pan Kral wystąpiłby i powiedział, że to właśnie przez polski rząd ta giełda upadła, a nie przez to, że ją źle zarządzał. Także należy zrobić wszystko, żeby doprowadzić pana Krala przed oblicze w miarę sprawiedliwości, bo wszystko wskazuje na to, że oszukał swoich klientów. Czyli mamy do czynienia z kolejną piramidą finansową. Pan powiedział, że Zbigniew Ziobro i jego stowarzyszenie powinno natychmiast oddać pieniądze. Czy będzie takie żądanie sformułowane przez kierownictwo PiSu, przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego? To jest decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast ja jestem przekonany, że nasze środowisko nie ma żadnych związków z tym, tym całym przedsięwzięciem, z tą firmą Zonda Krypto. I uważam, że po prostu najlepszym, najczystszym rozwiązaniem jest zwrot tych pieniędzy i wtedy sprawa będzie zamknięta. Pani pośle, ale na razie, ogóle... na razie trwa taki ping-pong polityczny między rządzącymi a opozycją. Próbują nawzajem się wszyscy obarczać win, za kolejną piramidę finansową. A co z rynkiem kryptowalut? Czy jest szansa na takie ponadpartyjne porozumienie, na ustawę, która wreszcie będzie chroniła Polaków? Ja czytałem wywiad z Andrzejem Domańskim, który powiedział, że on nie jest zainteresowany tym, żeby się porozumieć w tej sprawie i że albo będzie tak, jak on chce, albo nie będzie w ogóle. No, wydaje mi się, że rzeczywiście w takim podejściu ten wariant drugi jest bardziej prawdopodobny. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby Polska była miejscem, w którym mogą bezpiecznie i stabilnie funkcjonować przedsiębiorstwa z branży tzw. fintech, czyli takich innowacyjnych rozwiązań finansowych. Myślę, że to byłoby dobre i dla Polski i dla polskich klientów, bo gdyby ta firma działała w Polsce, to jestem przekonany, że już dawno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego by tam weszła i po prostu no, całą tą aferę zdusiła w zarodku. Tymczasem przez to, że to jest za granicą, polscy klienci myśleli, że wpłacają pieniądze do Polski, że są pod ochroną polskich władz. Donald Tusk nic w tej sprawie nie zrobił. No a teraz, kiedy giełda powiedziała już wprost, że żadnych pieniędzy nie ma, no to y, zaczyna się przypinanie tych problemów, y, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi straciły pieniądze do środowiska opozycyjnego. No To się po prostu nie może udać, bo zawsze w państwie odpowiada ten, kto rządzi. A rządzi dzisiaj Donald Tusk. Ale pan też inwestował w kryptowaluty z pańskiego oświadczenia majątkowego z 2021 tak. roku. Wynika, że Miałem, pan miał tak. trochę tych kryptowalut. To chyba była, była taka Wartych raczej zabawa. Wartych złotych. Tak, tak. Partych mniej niż tysiąc złotych. Ja się interesuję nowymi technologiami. Pracowałem w tym i rzeczywiście swego czasu miałem kryptowaluty. Natomiast no, było to po prostu związane z tym, że chciałem zobaczyć jak ten rynek wygląda, jaka jest jego płynność. Po prostu traktowałem to bardziej jako pewnego rodzaju eksperyment. Włożyłem w to, nie pamiętam, 200-300 zł, wyjąłem 600, także troszkę nawet na tym zarobiłem, ale no, nigdy nie pomyślałbym o tym, żeby w tym ulokować... Poważne środki, dlatego że nie znam się tak dobrze na tym rynku. Staram się inwestować pieniądze w takie biznesy, które rozumiem i w których. Ale są posłowie, w którzy zarobili miliony na kryptowalutach, na przykład Sławomir Mencen. I Sławomir Mencen publicznie nawet mówił, że to on namówił prezydenta do tego pierwszego weta ustawy o kryptowalutach. Czy to dobrze, że były te dwa weta? No, tak jak powiedziałem, te ustawy były przeregulowane. One doprowadzały do tego, że w Polsce żadna taka giełda by się nie zlokalizowała niedobrze, bo jak pani teraz widzi, kiedy one są lokowane w Estonii, kraiku, który nie jest w stanie sobie poradzić z nadzorowaniem gigantycznych instytucji finansowych, bo po prostu jest mały, ma mały rząd, małe instytucje, no to mamy teraz taką aferę. I ale ministrowie rządu Tuska mówią, że ta ustawa, która była forsowana przez rząd, uchwalona przez, przez rząd, pozwalała Komisji nadzoru finansowego na różnego rodzaju interwencje w innych krajach. Tak, domen. I, I dlatego powinna być podpisana i powinna wejść w życie. Panie pośle, to zostawmy już kryptowaluty. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty sobierańskiej Grędy Trwa czarny tydzień w szpitalach powiatowych. Czy uda wam się odwołać ministra zdrowia? Na pewno chcielibyśmy, żeby pani minister w końcu przyszła do Sejmu i powiedziała nam co nieco na temat tego, jaki ma plan na to, żeby uzdrowić polską służbę zdrowia, bo ja powiem pani szczerze, ja myślałem, naprawdę miałem nadzieję, że ta pani, która miała sukcesy jako menedżer w ochronie zdrowia na Pomorzu, rzeczywiście tam to postawiła na nogi, że ona przyjdzie no i powie tak, ja nie chcę robić polityki, mam pomysły, jak uzdrowić polski system ochrony zdrowia, nie wszystkie z nich są może łatwe i takie pr dobre, ale to jest konkretny plan, będzie lepiej, pomóżcie mi, zróbmy to ponad politycznymi podziałami. Tymczasem okazało się, że no nie wierzę, że to mówię, ale możliwe, że okaże się być jeszcze mniej skuteczna niż pana, która wymachiwała swoją różdżką tak, że zostawiła 23 miliardy. Dziurze Tymczasem pani Sobierańska-Grenda zamiast być merytorycznym ekspertem stała się propagandystką, bo kiedy mówi o tym, że ograniczenia w diagnostyce wynikają z tego, że lekarze nadmiarowo wysyłają pacjentów na badania i żeby to ograniczyć, wprowadzamy limity na badania diagnostyczne, no to ja się zastanawiam, czy ona to mówi na poważnie, czy po prostu uważa, że ludzie są tak naiwni, że w takie bajeczki uwierzą. To jest naprawdę nieporozumienie, co się teraz dzieje w systemie ochrony zdrowia. Nie ma żadnych pomysłów na duże, realne reformy. I za to wszystko swoim zdrowiem zapłacą pacjenci, którzy będą stali w coraz dłuższych kolejkach. Panie Bo pośle, ale, ja ale przyzna pan, że kolejne i... rządy dosypują coraz więcej pieniędzy do funduszu ochrony zdrowia, do tego systemu i właściwie co rok okazuje się, że jest deficyt. To jest nieprawda. Nawet pani Zaszczyna powiedziała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpuścił dyrektorów szpitali, bo za wszystko płacił. Nie było deficytu. No jeżeli za wszystko było płacone, to nie było deficytu. Problem polega na tym, że obecna ekipa nie ma ochrony zdrowia jako priorytetu. I z jednej strony nie dokładają pieniędzy z budżetu, a z drugiej strony wydają, i to bardzo nierozsądnie, miliardy złotych na przykład na gigantyczne podwyżki dla lekarzy. A kto wprowadził te, ten stały mechanizm, y, y, który pozwala na to, żeby rosły pensje pracowników ochrony zdrowia? A kto wybrał Przepraszam, najbardziej Przepraszam, ale, kto wprowadził, ale kto wprowadził to? Prawo i Sprawiedliwość, tak? Ale panie, panie Redaktor, bądźmy precyzyjni. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło mechanizm, w którym osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, dostają każdego roku waloryzację wynagrodzeń tak samo jak dostają sędziowie, prokuratorzy i, i różne inne grupy społeczne, są różne układy zbiorowe itd., itd. Tymczasem zostało to rozszerzone także na lekarzy, którzy pracują na kontraktach, gdzie nie dość, że mają gigantyczne stawki bardzo często, sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych miesięcznie, to jeszcze płacą od tego bardzo niskie podatki. Także jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ktoś, kto zarabia 300 tysięcy złotych w wyniku działań pani Leszczyny, zaczyna zarabiać y, po w tej waloryzacji, nie wiem, 330 tysięcy złotych, no to chyba pani nie uważa, że to jest dobry kierunek. Szczególnie wtedy, kiedy, jak mówi pani Leszczyna, a teraz pani Sobierańska-Gręda, pieniędzy w systemie ochrony zdrowia nie ma. Y, ministra zdrowia proponowała, żeby zamrozić waloryzację y, pensji. Y nie zgodził się na to, prezydent y, y, powinny być zamrożone? Nie, absolutnie. Uważam, że minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia nie powinny być zamrożone, dlatego że jeżeli one będą zamrożone, to wrócimy do czasów, kiedy y, panie pielęgniarki, kiedy in, y, przedstawiciele innych niż lekarzy zawodów medycznych po prostu nie będą podejmowali pracy w zawodzie, bo nie będą zainteresowani y, taką pracą za takie pieniądze. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której połowa pań, które przede wszystkim panie, które kończyły studia pielęgniarskie nie podejmowały prawa, znaczy nie podejmowały w ogóle z izby prawa wykonywania zawodu. Wolały pracować w branży np. kosmetycznej i płaciliśmy gigantyczne pieniądze jako podatnicy za kształcenie pań w zawodzie pielęgniarki, a potem te osoby szły i robiły coś zupełnie innego. Wtedy, kiedy zaczęliśmy podnosić pensje zarządów Prawa i Sprawiedliwości, ta sytuacja się zmieniła. I to dobrze, że się zmieniła, bo brak personelu medycznego, szczególnie przy starzejącym się społeczeństwie, to będzie gigantyczny problem. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach i jeżeli nie ma się pieniędzy, to oszczędza się na gigantycznych podwyżkach dla lekarzy na kontraktach, dla lekarzy, którzy zarabiają 100, 200, 300 tysięcy złotych. Oczywiście takich, którzy zarabiają aż tyle, bardzo dużo nie ma, ale takich, którzy zarabiają 30, 40, 50 tysięcy jest już naprawdę bardzo dużo i oni nie powinni być obejmowani automatycznymi, corocznymi podwyżkami. Partia Inni Razem proponuje, to Pani to Partia to Razem, razem proponuje, żeby wprowadzić takie zasady, że albo lekarz pracuje w publicznym systemie ochrony zdrowia, albo pracuje w prywatnym. I to w pewnym sensie uporządkowałoby taką sytuację związaną z różnymi nadużyciami, że pacjenci muszą iść do profesora, do jego prywatnego gabinetu, żeby się dostać później na jego oddział w publicznym szpitalu. Czy Prawo i Sprawiedliwość też jest za takim rozwiązaniem? To jest nasz postulat, co ogłoszony na naszej konwencji programowej Alternatywa 2.0 właśnie w obszarze ochrony zdrowia. Ja uważam, że to jest dobry kierunek, dlatego że to właśnie na styku tego publicznego i prywatnego systemu mamy dzisiaj w Polsce największe patologie i jestem za tym, żeby się z tym rozprawić. Doszliśmy już do takiego momentu, w którym w publicznym systemie ochrony zdrowia naprawdę możemy tyle zapłacić, że no, trudno mówić, że ten prywatny gabinet to jest jedyny sposób na to, żeby utrzymać siebie i rodzinę. Natomiast ja tylko chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia dzisiaj z gigantycznymi patologiami, na przykład związanymi z tym, że badanie kolonoskopii teraz zaczęło być limitowane, ale tylko wtedy, kiedy jest ze skierowania lekarza. Czyli to oznacza, że z jednej strony mamy nielimitowaną kolonoskopię profilaktyczną dla osób, które co do zasady są zdrowe, a z drugiej strony ci, którzy mają skierowanie lekarskie, żeby takie badanie przeprowadzić właśnie pod kątem diagnostyki, to muszą na nie czekać nawet dwa lata. I czy pani widzi w tym jakąkolwiek logikę? No bo ja nie widzę żadnej, a pani Sobierańska-Grenda, która za to odpowiada, po prostu udowodniła tymi działaniami, że się na stanowisko nie nadaje. A co pan sądzi o tym rozwiązaniu zaproponowanym, żeby za nadwykonania płacić tylko 40%? No to właśnie do tego to prowadzi, że nikt nie, chce pracować, nikt nie chce pracować za te obniżone stawki, więc szpitale teraz masowo obdzwaniają pacjentów i przekładają ich na kolejne lata, Właśnie dlatego, że mówią, że będą realizowały tylko do wysokości kontraktu, a po tych cenach obniżonych o 40% wykonywać tego nie będą. No i to jest po prostu naprawdę zupełnie niezrozumiałe, dlaczego w ten sposób to zrobiono. Wszędzie tam, gdzie są... Proszę, wyceny, które są nadmiernie wysokie, to należy je obniżać. I jak pani Leszczyna obniżała wyceny dla niektórych zabiegów chirurgicznych, to pomimo mojej znanej sympatii do tej pani, ja popierałem te działania, bo tam po prostu to, te wyceny były przestrzelone. Bądźmy uczciwi, obniżajmy wyceny tam, gdzie należy to robić, ale nie dopuszczajmy do sytuacji, w której to się odbywa kosztem pacjentów. A czy wprowadzony na razie w kilku dziedzinach system e-rejestracji zmniejszy kolejki? Nie. Dlatego, że to jest wprowadzone po łebkach i niestety państwo z obecnej ekipy kompletnie ten temat odpuścili. No, coś uruchomili i przestali się tym interesować. I e-rejestracja miała służyć temu, żeby każdy z nas mógł się zapisać samemu, wyszukać najbliższy wolny termin i sprawdzić, gdzie on będzie i samemu bez już czekania 40 minut na telefonie do rejestracji wybrać sobie, kiedy się na dane badanie, czy zabieg umówię. Tymczasem w ten sposób korzysta z tego systemu mniej niż 10% wszystkich zarejestrowanych wizyt. To jest kompletna porażka tego rządu, bez względu na to, jak bardzo będą zaklinali rzeczywistość w tej sprawie. Pański partyjny kolega, europoseł Tobiasz Bocheński ucieszył się, że nastąpił bardzo dobry dzień dla obozu patriotycznego. Działalność Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zostaje zawieszona. Czy to prawda, że pan Mateusz Morawiecki przegrał ostatecznie tę batalię o stowarzyszenie Rozwój Plus? Myślę, że wszyscy wygrali i wygrał pan prezes Jarosław Kaczyński, i pan premier Mateusz Morawiecki i przede wszystkim wygrało Prawo i Sprawiedliwość, bo bardzo się cieszę, że ten temat jest już za nami. Wydaje mi się, że Tobież Bohański tu to się pomylił, ale... Jakby już to jest temat chyba sprzed dwóch dni. Kto to dzisiaj pamięta? Ja się dzisiaj skupiam na tym, żeby szukać kolejnych patologii w systemie ochrony zdrowia, żeby mówić o tym Polakom, bo to są realne problemy. Myślę, że ludzie, którzy się dowiadują, że im przesuwają rezonans czy tomograf o dwa lata naprzód, to kompletnie się nie interesują, czy w prawie i sprawiedliwości dzisiaj górą są harcerze czy maślarze. A kto jest z górą? Czy Mateusz Morawiecki wzmocnił się dzięki temu, że jest, jednak pani, nie ja, zostaliście ja, ja, Państwo ja nie przepraszam, o wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości? Wyglądało to dosyć ostro. Byliście oskarżani między innymi przez Przemysława Czarnka o zdradę, o to, że teraz nie jest czas grania na siebie, tylko grania zespołowego. Premier, jak powiedział Jarosław Kaczyński, nie chciał wystąpić razem z Przemysławem Czarnkiem, premier Morawiecki, czy to oznacza, że na razie ten topór wojenny w PiSie został zawieszony? Ja od samego początku mówiłem, że nie ma sensu się zajmować tymi walkami wewnątrz i trzeba się zająć tym, co jest dla nas dzisiaj najważniejsze, czyli... Ale to tym, wy nas się opinię publiczną, dziennikarzy, tym sporem noworzyska. wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Przez wiele tygodni. Panie redaktor, byłem, byłem, byłem wielokrotnie o to pytany i za każdym razem odpowiadam to samo. Ja jestem w Partii Prawo i Sprawiedliwość od 14 lat. Nie planuję tego stanu rzeczy zmieniać. Bardzo się cieszę, że te perturbacje komunikacyjne są już za nami. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dobraga. Stowarzyszenie Rozwój Plus.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 W polskim radiu powiedzieli Michał Wawrykiewicz, europoseł koalicji obywatelskiej, i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna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 Unii Europejskiej, więc to jest rzeczywiście kopernikańska zmiana po 16 latach rządów autokraty Orbana. Także po stronie ukraińskiej nastąpiła zmiana. Rurociągiem przyjaźń popłynął ponownie surowiec do Węgier. Czy w pańskiej ocenie tym samym relacje ukraińsko-węgierskie nie okazały Moskwie takiego swojego słabego punktu? Czy teraz Moskwa nie będzie tym rurociągiem właśnie próbowała rozgrywać relacji węgiersko ukraińskich Oczywiście, że Moskwa będzie rozgrywać na wszelkie możliwe sposoby, aby z przewagę, Natomiast także im zależy na tym, żeby ropa płynęła, bo to są pieniądze. W ich sytuacji gospodarczej ogromnie ważny atut. A Węgrzy pod przewodnictwem Petera Madiara będą umiały odpowiednio prowadzić tę politykę. Bo pamiętajmy, że Węgrzy są przez te długie lata rządów Orbana uzależnieni w dużej mierze od dostaw surowców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 wyborczym Petera Madziara i słyszałem te zapowiedzi odnośnie odbudowy Grupy Wyszehradzkiej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 i w bardzo wielu płaszczyznach ograbili skarb państwa. Taka jest scheda poprawie Prawie i Sprawiedliwości, niezależnie od skrzydła, niezależnie od frakcji. Czy w pańskiej ocenie poszkodowani w aferze Zonda Krypto w wyniku, chyba już można powiedzieć, upadku tej giełdy kryptowalut, czy oni mają jakiekolwiek realne szanse na odzyskanie swoich pieniędzy? No ich sytuacja jest niestety dramatyczna. W prawnej konfiguracji, kiedy nie mamy regulacji rynku kryptowalut w Polsce, wiemy doskonale, że próby Legislacyjne spaliły na panewce, dlatego że prezydent Nawrocki i obóz PiSu oraz Konfederacji nie chcą, aby ten rynek został uregulowany. Sama firma Zonda Krypto niestety wygląda na to, że to już będzie całkowity upadek i liczba pokrzywdzonych, która sięga w tej chwili zdaje się około 30 tysięcy, może jeszcze wzrosnąć. No to jest wielka tragedia dla tych ludzi, dla inwestorów, którzy powierzyli swoje środki. Natomiast to jest też przestroga dla państwa, dla obywateli. Jak wygląda rynek finansowy, który nie podlega żadnej kontroli państwa, który nie podlega nadzorowi KNF-u mm -hmm. i który jest zostawiony samemu sobie, gdzie przepływy finansowe, także inwestycje, potencjalne pranie brudnych pieniędzy, bo tutaj przecież prokuratura mówi o takich zarzutach. Wielkie oszustwo to jest właśnie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 nadzorować ten rynek. Czyli aby państwo nie mogło jakby... powiedzieć, słuchajcie, ta firma prawdopodobnie jest piramidą finansową. Nie inwestujcie w to? Państwo w momencie, kiedy pozyskało informacje wywiadowcze, państwo w osobie pana premiera Donalda Tuska przekazało te informacje. Natomiast pamiętajmy o tym, że takie informacje nie wychodzą natychmiast, bo ci, którzy prowadzą procedery przestępcze, nie są tym zainteresowani. Są zainteresowani tym, aby jak najdłużej ludzi wprowadzać w I tutaj mamy dokładnie do czynienia z taką sytuacją. Polskim Radiu powiedzieli. Paweł Ślis, Polska 2050 i Agata Kondzińska. Rozmowa dnia. Trwa akurat czarny tydzień w szpitalach powiatowych. Protestują medycy przeciwko niedofinansowaniu systemu. No i ostrzegają, że poszukiwanie oszczędności w ochronie zdrowia zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Niektóre terminy zabiegów zostały już przełożone. Czy państwo zaprosiliście panią ministrę zdrowia, żeby zadać jej pytania? Bo wotum nieufności wobec ministry zdrowia też będzie głosowana. Będziemy rozmawiać też z ministerstwem zdrowia. Natomiast na służbę zdrowia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 I osobiste budowanie retoryki politycznej, ale niedopuszczanie sędziów do orzekania, de facto zastraszanie tych sędziów informacją, że to on złoży zawiadomienie o przestępstwie, nie mogą mieć miejsca. W Polskim Radiu powiedzieli...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 Ktoś pieśń na ustach ma. Godzina szósta, ulica pusta, trzminki na szklance ślad. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. to czystych Nie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 Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór. Dobry wieczór późną nocą albo dzień dobry. Witajcie o każdej porze dnia i nocy, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie. Ja się nazywam Karolina Sulej i opowiadam o ludziach w ubraniach. O ludziach w ubraniach i o tym, jak te ubrania na ludzi trafiają, jak ci ludzie je wykonują i jak w ogóle jako ludzie sobie poczynamy z produkcją tekstylną, jak sobie ten, ten wielki konglomerat, amalgamat wyborów i plątaninę decyzji porządkujemy, żeby te ubrania dostać. I czy to zawsze jest etyczne, chciałabym zapytać w tym akurat odcinku. I chciałabym zapytać osobę, która chyba najlepiej może opowiedzieć o tych decyzjach związanych z produkcją, wytwórstwem, z tym zapleczem przemysłu odzieżowego, ponieważ była, widziała, doświadczyła i opowiada historię z najtrudniejszych zaplecz, w tym właśnie tych odzieżowych, różnorakich naszych ludzkich przedsięwzięć.